Gaton Giller – Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 80 Słaby wlokłem się na łańcuchu ciągniony przez innych, którzy nie szczędzili mi klątw i przykrych wyzwisk. Droga kręci się po zabrzeżu doliny. Ziemia wydeła się i potworzyła małe wzgórza. Trawa na nich już zżółkła. Chmury ciągnące się po niebieskim sklepieniu grożą nam co chwila deszczem. Szare i czarne rzucają ponury cień na ziemię odartą z roślinności. W kilku tylko miejscach zielenieją Zasiewy o zimę, lecz nie rozweselają oka. Szara barwa widoków do smutku skłania umysł i usposabia do melancholii. Wiatr wyjąc między drzewami rzuca zeschłe trawy po polu, kręci niemi, wiruje i pędzi chmury wiszące tuż nad ziemią. Zmęczony z okrwawioną ręką od żelaznej obręczy doszedłem do Arska, w którym mamy nocować. Arsk ma cerkiew, domy porządne i do dwóch tysięcy mieszkańców. W dawniejszych czasach była to forteczka, kilka razy wymieniona w historii moskiewskiej jako plac boju z Tatarami. Wystawili ją kniaziowie Wotjaków, których Tatarzy pokonali i nad ich narodem zapanowali. Za Arskiem ciągnie się piękny i długi las, jesień ślicznie go wystroiła, na jednej gałązce wiszą liście różnokolorowe, czerwone obok żółtych, szare przyzielonych, wiatr je zrywa, buja niemi w powietrzu jakby motylami i zaściela ziemię. Drzewa świerkowe ciemnymi pasami ciągną się wśród drzew liściastych i podnoszą malowniczą rozmaitość lasu. Tydzień temu w tym lesie z partii uciekło trzech Czerkisów. Udawali chorych i zostawali się za partią przy podwodach, Skoro upatrzyli, gąszcze zerwali się z miejsca i w lesie zniknęli. Żołnierze zatrzymali partię i puścili się w pogoń za uciekającymi, ale w gęstym lesie nie tylko końmi, ale i wzrokiem nikogo dognać nie można. Długo więc na próżno szukali, aż w końcu jeden z żołnierzy spostrzegł starego czerkiesa przyczajonego przy grubym pniu, wokoło którego gęsto rosły krzaki. Starzec nie mógł w szybkim biegu wyrównać dwom młodszym swym towarzyszom, a nogi ściągnięte kajdanami nieustannie plątały mu się w krzakach. Zmęczony i bez sił padł. Pod drzewem przyczaił się, mając w Bogu nadzieję, że go zasłoni przed wrogami. Spostrzegli go jednak okrutnie, zbili kolbami i pałaszami i prawie nieżywego zawieźli do etapu. Dwaj inni szczęśliwie uciekli i wkrótce może uderzą czołem przed prorokiem Gór Szamilem. Za lasem w dolinach widnieją wsie tatarskie, nad którymi tu i ówdzie wznosi się długa igła minaretu nadająca okolicy wschodni już charakter. Domy Tatarów są obszerne, wyróżniają się większym porządkiem i lepszą architekturą od domów moskiewskich chłopów. Tłumy przypatrują się aresztantom, Pstre ubiory tych tłumów wyglądają jak las maku na zagonie. Tatarki noszą długie suknie podobne do koszul koloru ponsowego, żółtego lub też granatowego. U dołu suknie zdobi falbana, a na piersiach wstążka obszyta złotemi lub srebrnymi pieniążkami. Na głowach noszą chustki i czapki. Wiedzione ciekawością gromadnie wyszły na ulicę i wedle ojczystego zwyczaju ręką oczy zasłoniły. Tatarki, pomimo tego, że nosy mają w osadzie spłaszczone, są dosyć przyjemne, a zdarzają się i bardzo piękne. Fizjonomie mężczyzn są dzikie, oczy czarne strzelają za wziętością i siłą woli. Ciekawość ich... Niby obojętna ma w sobie coś głupowatego Odkazania kazania tatarskie wsie Częściej niż przed kazaniem napotykamy W każdej znajduje się drewniany, ubożuchny meczecik Między tatarskimi wsiami rozsiadły się tu i owdzie Wsie moskiewskich osiedleńców Dniówką mamy we wsi Korduwanowie. W etapie tutejszym zastaliśmy Czerkiesa, o którym wyżej pisałem. Przykuty do ściany na łańcuchu, leżał zbladły i wychudzony, jakby śmierci oczekiwał. Do zdrowia powoli przychodził, oficer wspaniałomyślnie ofiarował mu jałmużnę, z której nieszczęśliwy, wyrwany z ojczyzny Czerkies utrzymywał się, oczekując na komisję, która ma zjechać na śledztwo do Korduwanowa. Oficer tutejszy, rodem Niemiec, raportu przedstawiającego mnie jako awanturnika i grubianina nie posłał dalej. Napisany był bowiem bez sensu i popijanemu, a cybuch kazał mi oddać. Chował na podwórzu małego niedźwiedzia, który, wcisnąwszy się pomiędzy aresztantów, dał im powód do tysiąca pociech. Karmili go, cieszyli się z jego figlów, obżarstwa, jednym słowem dniówkę wesoło spędzili i pieniędzy niewiele wydali. Wszystkie bowiem wiktuały, nawet kawony i melony, sprzedawali nam tatarzy bardzo tanio. Korduwan jest ładna wieś. Meczet wznosi się na górze otoczony gankami i balustradą malowaną, a minaret wysoko strzela w powietrze i daleko rozsyła donośny głos Muzina. Ze wszystkich meczetów, które widziałem w państwie kazańskim, korduwański acz drewniany jest najwspanialszy. W ogóle świątynie Kazańskich Tatarów są bardzo ubogie, drewniane i nie odznaczają się piękną architekturą, ani wewnątrz ornamentacją. Gdy już zupełnie Tatarzy wynarodowią się, nie pozostanie ślad ich bytu w żadnej wspaniałej i wielkiej kościelnej ruinie, która by przez wieki przypominała podróżnemu zmienność rzeczy ludzkich i życie Tatarów historyczne. Tatarzy w Korduwanie są gospodarni, zamożni i lepiej ubrani niż w innych wsiach. Rozdział ósmy Za Korduwanem zaczyna się Wiacka gubernia. Należy ona do najobszerniejszych ma bowiem dwa tysiące pięćset mil, ludności zaś liczy milion 662 tysiące Na mile kwadratową przypada więc 665 ludzi. Pod względem etnograficznym gubernia ta przedstawia nam podobną rozmaitość, jak i kazańska. Mieszkają tu bowiem, prócz Moskali, wotiacy, czeremisi, tatarzy, baszkiry, tepterzy i w niewielkiej liczbie zranie. W dawniejszych czasach prowincja Wiacka należała do państwa Biarmu, czyli Wielkompermskiego, o którym wiemy bardzo mało. W XII wieku zdobyli ziemię Wiacką republikanie nowogrodzcy i założyli tu wolny Wiacki obwód. Rzeczpospolita Nowogrodzka była wcale obszernym państwem i cała północna część dzisiejszej Moskwy do niej należała. Stosunki handlowe sięgały aż za Ural. Dotąd żaden z historyków moskiewskich nie napisał historii nowogrodzkiej, dlatego zapewne żeby nie narazić się rządowi, który o ile może nawet w historii zaciera ślady wolności i nierad spogląda na tych, którzy republikanckie instytucje i życie wyciągają z zapomnienia i podają potomności. Rzeczpospolita Nowogrodzka upadła w XV wieku. Iwan III zdobył Nowogród, wyniszczył republikanów i obszerne ich państwo przyłączył do państwa moskiewskiego. Owym to czasie i wiacki obwód stracił wolność. Daniel Szczenia, głośny wódz moskiewski, zdobył wiatkę roku 1489, a jej prowincję przyłączył do Moskwy, która odtąd już stale do niej należy. Poprzednio jeszcze panowali tu Tatarzy roku 1796 wiadka została przekształconą na gubernię. Herb jej dali następny. Na złotym polu z obłoków wysuwa się ręka z łukiem, w którym już Strzała założona symbolizuje ona przyszłość, jaka oczekuje ludy, gdyby śmiały pomyśleć o wolności. Nad rzeką wznosi się krzyż czerwony, który znowuż symbolizuje zabijanie w imię Boga. Wiacka gubernia leży już w zimnej strefie. Mieszkańcy zajmują się jednakowoż rolnictwem, które z powodu klimatu, mokrych miejsc, błotnistych gruntów, ogromnych puszcz i borów nie może być w kwitnącym stanie. Zwierzyny obficie się znajduje. Gubernia ta słynie z rasy wybornych koni, które odznaczają się szczególniejszą bystrością i siłą. Z rzek najważniejsze są wiatka, która na dwie połowy dzieli gubernią i kama stanowiąca w południowo-wschodniej stronie jej granice. Płaszczyzny wiackie okryte puszczami garbią się i łamią nad brzegami rzek i ciągną się rzędem niskich pagórków. Stolica guberni jest w mieście wiatce nad rzeką wiatką położonym do którego wielu Polaków jako więźniów stanu na wygnanie wysyłają. Między innymi tu byli wygnani Henryk Kamiński z Lubelskiego w roku 1846, syn generała Poległego pod Ostrołęką, autor kilku znakomitych dzieł, Karol Górski, emigrant, w roku 1849 posłany major kisiel starzec, kilkadziesięcioletni z wołynia, żołnierz Napoleona, za sprawę konarskiego posłany do Irkucka, a stamtąd przeniesiony tutaj Lucjan Michalski wraz z ojcem Fryderykiem za sprawę konarskiego posłany do Irkucka, matka jego Dobrowolnie udała się z mężem, po śmierci jego przybyła z synem do Wiatki. Polaków wyganiają nie tylko do Syberii, Orenburga, na Kaukaz, ale i do wszystkich miast gubernialnych lub powiatowych moskiewskich. I tak pomiędzy innymi znajdują się na wygnaniu w Rosji Edward Żeligowski, znakomity twórca Jordanu, Adolf Januszkiewicz, Ksawera, Grocholska, Romuald Podberewski z bratem, Julian Żelewski, Doktor Gross, Napoleon Nowicki, przeniesiony z Jirkucka, Bronisław Tarnowski, Julian Jaroszewicz, Kasper Szaniawski, Feliks Zawadzki, Donat Rejewski, August Juszewicz, Jankowski Połubiński, Wincenty Szwabo, Mateusz Skideł, Florian Kulikowski, Konstanty Dobrowolski, ksiądz Kalinowski i mnóstwo innych. Dla niepoprawnego radia.pl czytała Katarzyna.